Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and rolla. Zapraszamy. Wielki brat, Adam Ferenc. Piotr Metz. ma go do góry, rzucił, rzucił za trzy punkty, ależ ogromna radość. Rok 1988. Studio Wyborcze Programu Pierwszego. Nasz telefon 44 72 71. Dzień dobry Państwu. Rozpoczniemy od wiadomości. Od 10 godzin są czynne w całym kraju lokale wyborcze. Trwają wybory do rad narodowych przeprowadzane na podstawie zmienionej, zdemokratyzowanej ordynacji wyborczej. Zapewniła ona szeroki społeczny charakter procesu wysuwania kandydatów na radnych, a samemu aktowi głosowania nadała wolory autentycznego wyboru między rywalizującymi o mandaty osobami. Według naszych szacunków w tym roku będzie około 150 tysięcy nowych przypadków zachorowań na AIDS. Liczba zachorowań w roku 1988 będzie więc równa liczbie dotychczasowych przypadków AIDS na całym świecie. Jeśli przyjmiemy ostrożne szacunki, że około 5 milionów ludzi jest nosicielami wirusa HIV, to w roku 1991 możemy się spodziewać, że liczba chorych na AIDS wyniesie milion. Komunikat z Polskiej Agencji Prasowej. Od dnia dzisiejszego Radio Wolna Europa i inne zachodnie rozgłośnie polskojęzyczne nie będą zagłuszane. Dążąc do współdziałania na rzecz pomyślnego zakończenia afgańsko-pakistańskich rozmów w Genewie, rządy Związku Radzieckiego i Republiki Afganistanu osiągnęły porozumienie w sprawie ustalenia konkretnej daty rozpoczęcia wycofywania wojsk radzieckich z Afganistanu. Wycofywanie zacznie się 15 maja i potrwa 10 miesięcy. Po so you know. you know. oh, wielu drugich God. staraniach dostaliśmy mieszkanie rotacyjne, pokój 10 metrów kwadratowych. Teoretycznie po dwóch latach powinniśmy dostać mieszkanie docelowe ze spółdzielni, ale gdybyśmy chcieli rzeczywiście czekać, to i mając Czterdziestkę na karku, nie mielibyśmy ani mieszkania, ani dziecka. Musiałam przerwać doktorat, mąż musiał zrezygnować nawet z obrony pracy dyplomowej. Zaufaliśmy przepisom, dokumentom, władzom, przegraliśmy. OPZZ organizuje w Warszawie zjazd ludzi bez mieszkań. Niech ten zjazd będzie zjazdem ludzi, którzy nie chcą narzekać, nie chcą biadolić jak zbudować wspólnie przynajmniej jeden dom. Taki porządny dom, który będzie miał swoją ciałkę, fundamenty porządne, będzie miał pierwsze, drugie i któreś tam jeszcze piętro. Reforma, co trzeba przypomnieć z całą mocą, jest procesem, a nie jednorazowym aktem. Tworzy warunki dla ludzkiej aktywności, ale jej Zastępuje. Sejm uchwala drugi etap reformy gospodarczej. Czy zdołamy uwolnić się od jałowych deklaracji sporów? Czy na przekór historycznym doświadczeniom poradzimy sobie z wewnętrznymi sprzecznościami? Czy od słów potrafimy przejść do efektywnych działań? Jedyna szansa rozwoju tkwi zdecydowanej odpowiedzi w Baby, don't look back. I would walk away again. Oh-oh-oh Przestują biskupa Desponta Tutu i biskupa Stefana najdu. Obaj brali udział w demonstracji antyrządowej. Tuż przed protestem wielebny Sid Lucket udzielał przyszłym demonstrantom instrukcji, jak mają się zachować w razie ataku policji. Prawdopodobnie spróbują Was rozpędzić. Mogą użyć gazu łzawiącego, armatek wodnych, pałek i psów. Psów możecie się przestraszyć. Niepotrzebnie. Psy są bardziej zdyscyplinowane niż większość policjantów. Po kilku godzinach biskupi Tutu i Najdu wychodzą na wolność. My nie występujemy przeciwko komuś. Wołamy o sprawiedliwość, o prawość, wołamy o równość. To nie my występujemy przeciwko nim. To oni są przeciwko nam. Rock and roll. Historia powszechna. Wiosną w Polsce wybuchają strajki. Prace przerywają robotnicy z huty im. Lenina, huty Stalowa Wola i gdańscy stoczniowcy. Ci, którzy gorączkowo organizowali dalej próbują za wszelką cenę zorganizować wszelkie możliwe strajki, demonstracje i jakieś niepokoje, no, sami zarysowali swoją linię postępowania, linię zmierzania do wywołania kryzysu. Politycznego linie nie liczenia się z gospodarką jej potrzebami, a co za tym idzie, z potrzebami społeczeństwa i no, reprezentują czynem zasadę czym gorzej, tym lepiej. W nocy ze środy na czwartek po wielokrotnych wezwaniach o przerwanie strajku siły porządkowe usunęły grupy okupujące niektóre wydziały kombinatu w Nowej Hucie. Widziałem jak ten człowiek upadł. Jakiś mężczyzna oddał do niego pięć albo sześć strzałów. Trzymał pistolet do burącz. Strzelał z odległości około półtora metra. Na Gibraltarze brytyjskie siły bezpieczeństwa zabiły trzech członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Akcja wywołuje kontrowersje Wielkiej Brytanii. Podczas zatrzymania wykonali ruch, który skłonił żołnierzy działających razem z Gibraltalską Policją do obaw o swoje życie i życie innych osób. Dlatego ci ludzie zostali zastrzeleni. Okazało się jednak, że zabici nie mieli przy sobie broni. Ich leno został sprawdzany przez saperów. Okazało się, że nie było w nim materiałów wybuchowych. It has now been established, but it did not contain an explosive device. Don't ask me what you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing, you were there były trzy wybuchy, ludzie padli na ziemię, pogrzeb został przerwany. Ciała zabitych członków Ira przewiesiono do Irlandii. Podczas pogrzebów w tłum żałobników lecą granaty. Trzy osoby giną. 50 odnosi rany. Jak słyszycie, przez głośniki nawołują o spokój. Z tego punktu, w którym stoję, słychać było coś jakby kolejną eksplozję. Niektórzy są w szoku. Tuż obok mnie płacze kobieta. Do tragedii dochodzi także podczas pogrzebu jednej z ofiar tego ataku Na trasie konduktu pojawia się nagle samochód z dwoma brytyjskimi żołnierzami Srebrny samochód jechał szybko w stronę konduktu Taksówki, które jechały z przodu, wyjechały mu na spotkanie W ciągu kilku sekund srebrne auto zostało otoczone przez żałodników Którzy krzyczeli i próbowali dostać się do środka Do tyłu, do tyłu! Na początku próbowano załagodzić sytuację, potem ludzie otaczający samochód czegoś się przestraszyli. Świadkami mówili, że jeden z żołnierzy miał broń. Żołnierze, którzy według władz wojskowych nie mieli nic wspólnego z pogrzebem i podróżowali z jednej bazy do drugiej, zostali wywleczeni z samochodu. Zabrano ich do pobliskiego parku i pobito. Dziennikarzom, którzy filmowali całe zajście, nakazano wyłączyć kamery. Zabrać ich chłopcy. Samochód, w którym jechali żołnierze został podpalony. Spalił się zanim przyjechało wojsko. Potem w jednej z alejek znaleziono ciała tych dwóch żołnierzy. Zostali zastrzeleni. Zostali mm zastrzeleni. -hmm. Teraz łączymy się z Łodzią. Witam Państwa z lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 5 przy ulicy Wigury. Niedaleko ulica Piotrkowska, najważniejsza i największa ulica miasta, a dookoła popularny łódzki Manhattan, śródmiejska dzielnica mieszkaniowa. Tymczasem w Wurnie jest już pierwsza koperta z umieszczoną w środku kartą głosowania. Wrzucił ją pan Henryk Cegielski, mieszkaniec śródmieścia. Dlaczego tak wcześnie? A dlatego, że idę na dyżur i dlatego chciałem spełnić swój obowiązek głosowania i przyszedłem tutaj na godzinę 6. I to wszystko złoci. Dziękujemy bardzo. Edward Szwarc. Tak, szkoła na Ursynowie numer 319, komisja obwodowa numer 62. Przepraszam pani, przed momentem wrzuciła kartę do urny wyborczej. Pani jest mieszkanką Ursynowa od jak dawna. Od półtora roku. Ach, więc świeży, mieszkanie to już synowe, no i jakie spostrzeżenia? No, osiedle nie jest e, źle usytuowane, z tym, że dojazdy są no, strasznie kiepskie. A jeśli chodzi o zaopatrzenie, czy jest lepiej w porównaniu z poprzednim pani miejscem zamieszkania? i gdzie pani mieszka? Zaopatrzeniem jest też słabo. Proszę Pani, jakie Pani miałaby życzenia pod adresem przyszłej Rady Narodowej tutaj na Mokotowie, a konkretnie już na ursynowie, bo jest Pani w tej chwili mieszkanką ursynowa. i no, ogólnie biorąc, kilku zdaniach. Po prostu zmienić y, zaopatrzenie Le, y, lepiej wprowadzić zaopatrzenie. Dziękuję bardzo, jak więc z tego wynika, nie wszystko jest tak dobre na ursynowie. No. <laughs> Dziękuję. Rock and roll. Historia powszechna. Do Polski przyjeżdża pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow. Związek Radziecki to dla Polski największy partner gospodarczy. Ale co najważniejsze, to partner stabilny, rzetelny, gwarantujący trwałość wzajemnych powiązań. Ich zakres jest coraz szerszy, a horyzont czasowy sięga już obecnie przełomu wieków. Rodzice, które nazywam generalnie, no strasznie was pięknie witamy, tu no, na naszej władzharańskiej ziemi, tu w Białym Dunajcu, tej w porodnie. Tu kany, wiecie zysk i tworzę wielki jedzenie. No cieszymy się strasznie za to, temu, że temu tu do nas zawitali, zatem wzujcie się u nas jak najlepsze. Obywatelki i obywatele. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z uciążliwości w życiu codziennych obywateli, z trudności w zaopatrzeniu, z dotkliwych problemów, jakie niesie ze sobą inflacja. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że ten stan rzeczy budzi emocje społeczne. Demokratyzacja, dialog, Porozumienie narodowe to niezmienna intencja władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dziesięć kopalń na Śląsku strajkuje. Trwa też strajk w porcie i w komunikacji miejskiej w Szczecinie. Szansą kontynuowania i poszerzenia konstruktywnego dialogu jest przerwanie sprzecznych z prawem ekscesów, w szczególności zaś nielegalnych strajków. Do polskiego życia społecznego został bowiem wprowadzony element siły i przemocy. W ciągu ostatnich dni powstało realne zagrożenie fundamentalnych interesów gospodarki narodowej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego naszego państwa. Od ich czasu się mówi, że za godziwą pracę godziwa zapłata, ale u nas tego nie ma. Godziwą zapłatę to mają prywaciarze, Inni, którzy się bogacą, mamy to zawsze jako biedota. Ja uważam, że to powinno się zmienić. Już obecnie powstały dotkliwe straty. Zawracają z kotwicowiska w Zatoce Pomorskiej obce statki, kierując się do portów zagranicznych, przede wszystkim do najbliższych geograficznie portów Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec. Powiedzieli nam pracownicy łódzkich zakładów. Ostatnie wydarzenia w ogóle przerażają mnie ogromnie, ale jednocześnie mnie bardzo bulwersują. Sytuacja, w jakiej się Polska znalazła, jest naprawdę bardzo poważna. Przecież to milionowe straty. My sami powiększamy tymi strajkami. Powinniśmy się zastanowić. Pracuje wśród kobiet. Kobiety naprawdę chcą spokojnie pracować. Znowu łamane jest prawo. Znowu odżywa widmo sobie państwa i anarchii. Jak gdyby nie dość było dawnych i nowszych nauk historii. Odżywa w naszym kraju kompromitujące widmo Polski, która nie rządem stoi. Sytuacja jest bardzo gruźna. Ogółem na terenie 11 kopalń strajkuje około 5 tysięcy osób, co oznacza, że niespełna 7% tych kopań uniemożliwia pracę ponad 65 tysiącom ludzi. Ludzie pytają z trwogą, dokąd to zmierza. <śmiech> Rok 1988. Filmy, które ja robię, nie opierają się na gwiazdach międzynarodowych, w sensie aktorów. Nie opierają się także na jakiejś niezbywale atrakcyjnej akcji, która wystarcza sama za siebie. Żeby te filmy chciano oglądać, żeby ludzie chcieli je oglądać, musi się wytworzyć pewnego rodzaju snobizm, czy może moda. Na festiwalu filmowym w Berlinie Zachodnim Krzysztof Kieślowski otrzymuje Feliksa za krótki film o zabijaniu. Uważam, że kino służy komunikacji, jakiemuś rodzajowi rozmowy. Jeżeli ma się rozmawiać, to trzeba rozmawiać o tym, co człowieka interesuje. Trudno jest gadać o tym, co człowieka nie obchodzi, prawda? Więc jeżeli rozmawiam, jeżeli włączam kamerę w tym celu, to włączam ją po to, żeby powiedzieć to, co dziś, teraz, w tym momencie, w tej chwili, wydaje mi się ważne, i istotne mnie. Przypuszczam, że ponieważ wydaje mi się ciągle istotne, to samo. Więc będę włączał ją z tych samych powodów. Czy filmy będą działy się w Polsce, czy nie w Polsce, w istocie to nie jest takie ważne, ja uważam. Myślę, że jest dużo ważniejsze niż to, gdzie się stawia kamerę. Dużo ważniejsze jest y, odpowiedź na pytanie, po co ją się stawia. Irackie wojska używają broni chemicznej przeciwko kurdyjskim rebeliantom, działającym w północnej części Iraku. Ginie około 5 tysięcy osób. Widziałem wiele, wiele ciał. Leżą na ulicach i na polach już od 3-4 dni. Odór jest czasami nie do wytrzymania. Myślę, że nie ruszano tych ciał, bo chciano udowodnić, że doszło tu do ataku gazowego. Rzeczywiście. W mieście Halabija są zarówno ślady zwykłych pocisków, jak i ślady ataku gazowego. W zakończeniu pierwszego etapu ewakuacji wojsk radzieckich z Afganistanu poświęcona była zorganizowana w Kabulu konferencja prasowa. Wziął w niej udział dowódca kontyngentu radzieckiego, generał Gromow. Powiedział, że zgodnie z porozumieniami genewskimi do połowy sierpnia Afganistan opuściło 50% radzieckich wojsk i obecnie przebywa tam 50 tysięcy żołnierzy. W 25 z 31 prowincji Afganistanu nie ma obecnie ani jednego żołnierza radzieckiego. Ewakuacja zakończy się całkowicie 15 lutego przyszłego roku. President USA Ronald Reagan wybiera się do Moskwy. W przemówieniu dotyczącym polityki zagranicznej nawiązuje do swego apelu, w którym wezwał Michała Gorbaczowa do zburzenia muru berlińskiego. Jest jeszcze jeden mur pomiędzy nami, mur, który nie jest z i betonu. To mur, który został wzniesiony przez komunistów, aby powstrzymać swobodny przepływ informacji i idei. Ten mur oddziela świat komunistyczny od zachodu, od nowej ery, ery dobrobytu i rozwoju. Dlatego wzywam dziś pana Gorbaczowa, żeby zburzył także ten drugi mur. Ten przygnębiający, niewidzialny mur zniewalający ludzi. Tymczasem były szef sztabu prezydenta USA, Donald Reagan, publikuje wspomnienia ze swojej służby u Ronalda Reagana. Wydanej niedawno książce utrzymuje, że prezydent kieruje się opiniami astrologa, który doradza jego żonie Nancy. Chodzi mi o to, że prezydent nie ruszał się z Białego Domu od grudnia 86 do lutego 87 roku tylko dlatego, że pierwsza dama mówiła, nie, nie, nie, on nie może jechać. sądzi pan, że to było spowodowane jej rozmową z astrologiem? A tak właśnie było. Mówi astrolog. Zrobiłem prezydentowi Reaganowi horoskop, kiedy biegał się o drugą kadencję. Mówiłem, kiedy niebezpiecznie jest latać samolotem i takie różne rzeczy. Wojska rządowe walczą z separatystami sikhijskimi, którzy żądają niezależności dla prowincji Pendżab. Bojownicy ponownie zajęli najświętsze miejsce sikhów – Złotą Świątynię Warmitzar. Złota Świątynia jest dla sikhów tym, czym dla katolików Watykan. Jestem pewien, że będą walczyć do ostatniej kropli krwi. Rząd Radziwa Gandhi ma nadzieję, że uda się uniknąć z rozlewu krwi. Cztery lata temu, mszcząc się za atak na Świątynię Amritsar, sikhowie zabili premier Indiry Gandhi, matkę Radziwa. Próczko potem jak oficer policji ogłosił zawieszenie broni i wezwał bojowników do poddania się, w oknie świątyni pojawiła się żółta flaga. Bojownicy zaczęli pojedynczo wychodzić. Wielu z nich trzymał ręce do góry. Prezydent Reagan odwiedza Moskwę. Amerykański przywódca chwali politykę głasności i pierestrojkę. Krytykuje jednak Rosjan za brak poszanowania dla praw człowieka. Na całym świecie wolny rynek oznacza wzrost, a demokratyczne rządy są warunkiem pozytywnej oceny władzy. My, Amerykanie, nie ukrywamy naszej wiary w wolność. Stała się ona zresztą naszą cechą narodową. Wolność polega na prawie do kwestionowania i zmieniania zastanego porządku. Polega na nieustającej rewolucji wolnego rynku. Wolność pozwala nam ujawniać błędy i szukać nowych rozwiązań. Pozwala promować pomysły, z których śmieją się fachowcy, a które później rozpalają zwykłych ludzi. Mówi Michał Gorbaczow. Widzę przyszłość, w której Związek Radziecki i Stany Zjednoczone opierają wzajemne stosunki na rozbrojeniu, równowadze interesów i rzetelnej współpracy, a nie na walce o przewagę i wyścigu zbrojeń rather than on deterring each other or upgrading their military capabilities <laughs> Jest 12.15, sobota 11 czerwca 1988 roku. Nadszedł ten wielki dzień. Bierzecie udział w wielkim wydarzeniu, które ogląda albo którego słucha ponad miliard telewizyjnych i rady słuchaczy w 50 krajach świata. To koncert z okazji 70-tych urodzin Nelson Mandeli. Będzie 10 godzin muzyki, 50 artystów, w tym Dire Straits, Whitney Houston, Simple Minds, performers from all over the world, including of course Dire Straits, Whitney Houston, Simple Minds, The Rhythmics, Azwan, plus African artists such as Yassine Dore and Salif Keita, plus some very specials performances coming up from some surprise guests. So very shortly, Lenny Henry will be introducing Harry Belafonte for the formal announcements of the birthday. Mówi Harry Belafonte. Nasze przesłanie jest bardzo proste. Oddajemy honor Nelsonowi Mandeli. I mamy nadzieję, że on i inni więźniowie polityczni będą niedługo wolni. Mówi Na początku myślałem, żeby nie śpiewać swoich piosenek. Dlaczego? No częściowo dlatego, że nie wiem co inni będą grać. Nie chciałbym też, żeby to wyglądało jak promocja moich utworów. Po drugie, jako piosenkarz wolę śpiewać czyjeś piosenki. Po prostu lubię to robić. Chodzi o to, że biały śpiewa czarną muzykę. Mówi Stevie Wonder. Chciałbym przekazać Nelsonowi Mandeli, że my tutaj świętujemy jego urodziny. Wszyscy tu jesteśmy jednak świadomi faktu, że Nelson Mandela jest nadal w niewoli. Wszyscy tu rozumiemy, że nikt z nas, niezależnie od tego skąd pochodzi, nie będzie wolny, jeśli wolności nie odzyska Nelson Mandela. to Dubai. Kontrola lotu. Zaginął irański samolot pasażerski. Proszę o zwrócenie uwagi na rozbitków. Amerykański okręt wojenny. Strąca irański samolot pasażerski lecący nad zatoką perską. Ginie 286 osób. Załoga okrętu wzięła samolot za wrogi samolot wojskowy. Krążownik USS Vincennes brał udział w akcji odstraszania jednostek irańskich i bronił się przed, jak sądzono, atakiem ze strony wrogiego samolotu. Tak doszło do zestrzelenia niemieckiego samolotu pasażerskiego nad ciśnieniem Ormus. Rząd Stanów Zjednoczonych wyraża ubolewanie. Pamiętajmy, że zaledwie 5 lat temu, kiedy radziecki myśliwiec zestrzelił ukraiński samolot pasażerski, Moskwa usprawiedliwiała się w taki sam sposób. Natomiast Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odrzuciły te usprawiedliwienia jako nie na miejscu. Logicznie rzecz biorąc, rząd Stanów Zjednoczonych powinien teraz sam nazwać się terrorystycznym. Christina Nawratilowa po raz pierwszy od 8 lat przegrywa walkę o Wimbledon. W tym roku triumfuje 19-letnia Niemka Steffi Graf. Kiedy zdobyłam ten ostatni punkt, naprawdę odetchnęłam z ulgą. Przeżywałam już w życiu wspaniałej chwili, odnosiłam świetne zwycięstwa, ale tak się jeszcze nie czułam. To po prostu cudowna chwila. 1988. Tragedia na Morzu Północnym. Wybuch niszczy platformę wiertniczą. Widziałem, jak w powietrzu latały kawałki metalu. Widziałem, jak uderzały w ludzi. Widziałem dryfujące w wodzie ciała. To było tak, jakbym sto razy umierał i na nowo się rodził. Był potężny wybuch, wielkie kule ognia. Skoczyłem do morza, łódź ratownicza gdzieś odpłynęła, gdybym nie skoczył, spaliłbym się tak jak inni. Woda nie była bardzo zimna, byłem w niej jakieś 15-20 minut. Oczywiście, że jesteśmy wściekli. To jest cena ropy, nieprawdaż? W katastrofie ginie 167 z 227 pracowników. Właściciele płonącej platformy wezwali na pomoc speca z Teksasu, Reda Adera. Cała trudność polega na tym, że platforma jest przechylona, i powierzchnia jest ściska od ropy. Tam się cały czas pali. Może więc dojść do tego, że zamiast gasić trzeba będzie uciekać przed ogniem. Kiedy ugasimy to wszystko będzie już trochę bezpieczniej. Bezpieczniej dla nas. Innym. Nie radziłbym tam wchodzić. But it still isn't safe for anyone else to want it. Wzywam Islamską Republikę Iranu i Republikę Iraku do przestrzegania warunków zawieszenia broni i przerwania wszystkich działań zbrojnych na lądzie, wodzie i w powietrzu. Po 8 latach zmagań kończy się wojna pomiędzy Iranem a Irakiem. W konflikcie zginęło około miliona ludzi. W negocjacjach, które doprowadziły do zawieszenia broni, pomogła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Witajcie, sportowcy z całego świata. Po siedmiu latach przygotowań możemy wreszcie świętować otwarcie tego festiwalu przyjaźni i pokoju, otwarcie Igrzysk Olimpijskich the Olympic Games. It is now my great honor. Zostają się letnie igrzyska olimpijskie, pierwsze od 12 lat, których nikt nie bojkotuje. Antybohaterem igrzysk zostaje najszybszy człowiek świata, kanadyjski sprinter Ben Johnson. Właśnie pobił rekord świata w biegu na 100 metrów. Próbka moczu kanadyjczyka Bena Johnsona zawierała ślady substancji dopingującej, a ściśle stanozolu to steryd anaboliczny. Komisja Nko zaleca, aby Johnson został dyskwalifikowany i nie brał dalej udziału w igrzyskach. Oczywiście komisja odebrała mu także złoty medal. Disqualification of this competitor from the of the 24 Olympiad in Seoul. Of course, the gold medal has been withdrawn by the IOC. Ben Johnson. Nigdy, przenigdy nie brałem świadomie żadnych środków. Nigdy nie zawiódłbym w ten sposób mojej rodziny, przyjaciół i kraju. W tej chwili nie mogę nic więcej powiedzieć, bo po prostu nic więcej nie wiem. Mam jednak prośbę. W tej chwili moja rodzina i ja potrzebujemy trochę czasu i spokoju. Proszę, weźcie to pod uwagę. rodzina Rock and Roll. Historia powszechna. W Polsce trwają negocjacje w sprawie rozmów władz i podziemnej opozycji przy okrągłym stole. Rozpatrywaliśmy aktualną sytuację społeczną-polityczną w kraju w świetle. Ostatnich wydarzeń było ich ostatnio ogromnie wiele. Wiele uwagi również zajęły sprawy Okrągłego Stołu. Tutaj stwierdziliśmy, że linia dialogu, porozumienia, reform zaprezentowana przez ósme plenum, jest naszą myślą przewodnią i nie odstępujemy. Choć władze twierdzą, że nie stawiają opozycji żadnych warunków wstępnych, to nie chcą, aby w rozmowach brali udział Adam Michnik i Jacek Kuroń. Mówi Lech Wałęsa. To nie chodzi o Michnika, nie chodzi o Kuronia. To chodzi o to, aby od samego początku zabrać niezależność i samorządność. Eee, to jest precedens. I na ten precedens właśnie nie możemy się zgodzić. I dlatego od początku ani milimetra w tych sprawach nie wolno. Nie możemy sobie na to pozwolić, aby, aby ktokolwiek w naszej wewnętrznej sprawy ingerował. rządu Jerzy Urban. Ja jestem optymistą, jeśli idzie o zebranie się Okrągłego Stołu, a także rezultaty jego prac, ale są rzeczy, które dialog mogą zakłócić, a nawet zniweczyć tą historyczną szansę na historyczny kompromis, którą Okrągły Stół symbolizuje. Dialog wymaga atmosfery umiaru i my staramy się tworzyć taką właśnie atmosferę. Augusto Pinochet oddaje władzę w Chile. Po 15 latach dyktatury generał zwołał referendum w sprawie przedłużenia swoich rządów o kolejne 8 lat. Chilijczycy wybrali jednak demokrację. Musimy dać władzy trochę czasu. Oni muszą zdać sobie sprawy z wagi wczorajszego plebiscytu. Muszą podjąć potrzebę odpowiedniej reakcji na ten wynik. Muszą zasiąść z nami do stołu, muszą się z nami porozumieć. Muszą przyjąć do wiadomości, że to głosowanie oznacza zmianę. Wczorajszy plebiscyt będzie punktem zwrotnym. Dzięki niemu możemy zacząć negocjacje. in their eyes Why are the soldiers here Their faces mixed like stone Can't see what it is that they despise They're Dancing with the missing They're Dancing with the dead They dance with the invisible ones Władze RPA zakazują wyświetlania filmu Richarda Atenborough Krzyk Wolności Film pokazuje historię południowoafrykańskiego decydenta Steve'a Bajko, który zmarł w policyjnym areszcie. Mówi Donald Woods, południowoafrykański wydawca prasowy, który wyemigrował z RPA. To wszystko pokazuje, jak bardzo oni boją się prawdy, boją się, że mieszkańcy RPA poznają prawdę. Sir Richard Attenborough nigdy nie wierzył, że władze RPA wykażą się odwagą i zezwolą na pokazywanie jego filmu. Władze kościelne potępiają film Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Wielu wzburzyły przedstawione w filmie fantazje Chrystusa na temat Marii Magdaleny, mówi Martin Scorsese. Przyznaję, że tak. Chrystus schodzi z krzyża, żeni się z kobietą, a dokładnie z Marią Magdaleną. Kocha się z nią, bo chce mieć dzieci. I o takie kuszenie chodzi: o chęć życia jak normalny człowiek. Więc jeśli oczekujecie, że zobaczycie to, o czym piszą w gazetach, że zobaczycie jakieś orgie, to się rozczarujecie. Proszę, jeżeli chcecie zobaczyć coś takiego, nie idźcie na ten film. Sejm przyjmuje dymisję rządu premiera Zbigniewa Messnera. Obaleniem rządów nie zastąpi się osiągnięcia celów społecznych czy gospodarczych. Rządy odchodzą, problemy pozostają. Nowym premierem zostaje Mieczysław Rakowski. To nieprawda, że Polska musi cierpieć na zastój, beznadziejne dreptanie w miejscu, stawać się krajem zamieszkałem przez zniechęconych i zgorzkniałych ludzi. To nieprawda że w Polsce nie można zrobić nic dobrego. Taki obraz polski jest kłamliwy, zafałszowany. Polska jutra może i powinna być krajem innowacji technicznych, społecznych i politycznych. To nie marzycielstwo, to realna szansa. Trzeba w nią uwierzyć. Witam Państwa w studiu czwartym Telewizji Polskiej. Witam Panów Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsę. Rozpoczynamy bezpośredni przekaz dyskusji, do której przypomnę, Pan Wałęsa został zaproszony przez Pana Miodowicza. Chciałbym być, sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się z naszego Chciałbym spotkania. Tym, którzy przez 7 lat nie zwątpili dziękuję. To co, że ja mówię, że jesteśmy żebrakami Europy i świata, to prawda, ale to jest jeden człon problemu. Natomiast, że hamujemy rozwój Europy i świata, to drugi człon. I to już jest nie tylko nasza sprawa. Przecież my, na miarę naszej wielkości, średniego kraju, nie korzystamy z dorobku Europy. Czy nas nie stać jest? Proszę pana, stać nas. Polacy mają możliwości, tylko są źle rządzeni. Epoka stajnowska nie minęła jeszcze. I to my, związkowcy, pan i ja muszę powiedzieć, musimy epokę stelnowską skończyć. Skończyć przez. A skąd się wziął Stalin? Przecież się wziął, dlatego że nie było, nie było pluralizmu politycznego. To myśmy zbudowali Stalina, wszyscy tamta epoka. Chciałbym być samą, być sobą wreszcie. E, proszę pana, otóż jeśli mówimy o pluralizmie, to mówimy w trzech dziedzinach: w temacie ekonomicznym, w temacie społecznym, a więc związki zawodowe, i te, w temacie politycznym. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą, wreszcie. Naprawdę sprawa polega na wolności i wolność w zrzeszaniu się jest, jest i pańskim obowiązkiem. Ten system, Stalinowski końcówka, jest nie do utrzymania, dlatego że komputery, co ma? mówią, maszyny matematyczne, wielowariantowość, najlepsze, najwygodniejsze rozwiązanie. Naj, najtrafniejsze decyzje, wielowariantowe. Pan widzi, pan, pan, pan że w tym kierunku idziemy. Ale problemu, mimo braku pluralizmu idziemy. Problemu, idziecie tylko, ja, idziecie. Ja, jak nazwałam? Idziecie piechotą, krok po kroku piechotą, a tu samochodami świat jedzie. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat. Ale wsiądziemy do tego samochodu. Wszędzie. nie proszę pana, możemy przyspieszyć. Tak. Polskę stać na przyspieszeniu. O właśnie o to chodzi. Ale jeśli pan bój będzie bój miał monopol, a ja ja nie bój. będę miał prawa życia, no to wybacz pan. To jeden, to już ja nie uczestniczę w tym, bo pan mi nie daje prawa, do nie. A ja panu daję. Ja chcę, żeby pan był silny. Ale możemy pan się zawsze tak porozumieć. A pan mi każe, że wstąpił na kolanach do pana. A ja nie chcę. Ja chcę być sobą. I tak samo mówią moi, moi ludzie. Chcemy być sobą. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Mówi wiceprezydent i kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych George Bush. Mój przeciwnik nie wyklucza podwyższenia podatków, ale ja wykluczam. Jeśli kongres będzie na mnie naciskał, powiem nie. Jeśli będą naciskać, powiem nie. A jeśli będą dalej naciskać, powiem im, czytajcie z moich ust, żadnych nowych podatków. George Bush pokonuje swojego konkurenta, Michaela Dukakis'a z Partii Demokratycznej i w przyszłym roku zostanie zaprzysiężony na nowego prezydenta USA. Rock and roll. Historia powszechna.